Audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj gościmy księdza doktora Stanisława Cierkowskiego. Ksiądz jest obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej. Jest także wykładowcą prawa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść proszę. Dzisiaj ksiądz podejmuje temat odpowiedzialność za słowo i w tej audycji również i słuchacze będą uczestniczyć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niech będzie poszony z Chrystusem Maria widziała. Teraz i zawsze. Mam pytanie, w zasadzie dwa pytania do księdza profesora. A imię możemy znać? Roman z Gdyni. Dziękuję panie Romanie. Pierwsze pytanie tego rodzaju. Czy warunkiem uzyskania orzeczenia o nieważności małżeństwa? Będzie, będzie, na przykład wcześniejsze uzyskanie rozwodu cywilnego, bo ja brałem małżeństwo w tym czasie, kiedy można, kanoniczne oczywiście, kiedy można było, które można było trzymać tylko wtedy, jeśli się wcześniej wzięło ślub cywilny. I teraz właśnie stąd moje pytanie, czy warunkiem uzyskania tego obrzeczenia o, nie, o, o nieważności małżeństwa, małżeństwa od samego początku będzie wcześniejsze uzyskanie rozwodu cywilnego? Pytam nie dlatego, że chciałbym uzyskać jednorazów cywilny, wręcz przeciwnie uważam nawet, bo już jesteśmy małżeństwem przez ponad 40 lat i uważam, że nie chciałbym tego rozwodu po prostu, dlatego, że uważam, że przebywanie przez ponad 40 lat z człowiekiem, którego się nigdy nie kochało, a niekiedy wręcz nienawidziło, było wielkim poświęceniem ze strony mojej żonej i dlatego chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie, bo zdaję sobie sprawę, że na przykład po uzyskaniu rozwoju cywilnego że ona utraciłaby prawo no, w przypadku mojej śmierci do emerytury na przykład, która wynosi 90% aktualnej mojej emerytury i która jest wyższa w tej chwili około 3 razy od jej emerytury, także nie chciałbym jej pozbawiać tej emerytury. I drugie mam pytanie może często hip takie hipotetyczne, czy gdyby moja żona niespodzianie umarła wcześniej, czego ja absolutnie nie życzę, to czy ja po śmierci żony będę mógł się ubiegać o stwierdzenie, że moje małżeństwo było od samego początku nieważne. Tak, rozumiemy. Dziękuję panie Romanie. Rozwód nie jest warunkiem Stwierdzenia nieważności małżeństwa, czy stwierdzenia, czy orzeczenia nieważności małżeństwa. Mianowicie dlatego, że e, każde e, sforów, czy to cywilne, czy kościelne, są autonomiczne. Oczywiście przy zawieraniu małżeństwa, e, tutaj jest. E, pewna część regulacji wspólna poprzez prawodawstwo konkordatowe i dlatego jest możliwy, mo, możliwe zawarcie małżeństwa ze skutkami wypływającymi z prawa państwowego przed duchownym. To prawda, ale jest to tylko wyjątek. Natomiast jeśli chodzi o orzekanie y, o y, nieważności małżeństwa w kościele i o inne orzekania o małżeństwie na forum cywilnym typu orzeczenie rozwodu, są to dwie sprawy zupełnie odrębne i z sobą niezwiązane. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to tutaj muszę odpowiedzieć negatywnie, czyli po śmierci jednego z małżonków już niestety nie stwierdza się nieważności małżeństwa.